To są informacje Polskiego Radia 24. Złe zamówienie i miliardowe straty rząd rozlicza poprzedników za działania w pandemii. Kto pilnował dziecka, dlaczego dziewczynka wypadła z okna? Policja ustala przebieg rodzinnego dramatu w Wadowicach. Będzie też relacja z USA po lawinie dymisji w wojsku. Minęła siódma. Aleksandra Kozera, zapraszam. Kary za szczepionki firmy Pfizer można było uniknąć, twierdzi resort zdrowia. Trwa polityczna burza po wyroku brukselskiego sądu, który nakazał Polsce zapłatę blisko 6 miliardów złotych koncernowi farmaceutycznemu za nieodebranie preparatów. Sprawa dotyczy kontraktu z czasów pandemii zawartego przez rząd Mateusza Morawieckiego. Gdyby kroki ówczesnej władzy były inne, Polska nie musiałaby płacić, mówi Konrad Korbiński, dyrektor generalny w Ministerstwie Zdrowia.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 zamówienia właśnie w ramach tego trzeciego zobowiązania. Politycy PiSu nie poczuwają się do winy. Zrzucają ją na szefową Komisji Europejskiej, która jak twierdzą, wzięła na siebie negocjacje z Pfizerem. Choć wyrok nie jest prawomocny i rząd zapowiada odwołanie, to już teraz analizowane są możliwe straty. Dopytamy o to gości poranka, po informacjach będzie z nami Tomasz Trela z Lewicy, a po godzinie 8 Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Rodzinny dramat w Wadowicach. Sześciolatka wypadła z okna na trzecim piętrze jednego z bloków. Na miejscu na osiedlu dwudziestolecia Konstytucji lądował śmigłowiec LPR. Przyjechała też policja, która ustaliła, że dziewczynka była pod opieką dwojga dorosłych.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 Jest drugi akt oskarżenia w sprawie pożaru Marywilskiej. Zniszczenie ogromnego centrum handlowego to, jak ustaliły służby, sabotaż. Nowy akt oskarżenia obejmuje pięć osób. Wśród nich jest mężczyzna, który nagrał pożar przy Marywilskiej, a następnie przekazał nagranie swoim zleceniodawcom i rosyjskiemu wywiadowi, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. W ramach tego aktu oskarżenia objętych zostało trzy dobrze znane zdarzenia o charakterze sabotażowym. Nie ma ustalonego nadal bezpośredniego sprawcy podpalenia hali przy ulicy Marywilskiej 44. Podpalenie Centrum Handlowego przy Marywilskiej w Warszawie było jednym z kilku, których dokonała Międzynarodowa Grupa Przestępcza. Sabotażyści działali i w Polsce, i na Litwie. W Wilnie spłonął sklep IKEA. Administracja Donalda Trumpa kruszeje. Sekretarz obrony Pete Hexet zażądał natychmiastowego odejścia na emeryturę szefa sztabu sił lądowych USA, generała Randiego Georgia. Razem z nim stanowiska stracili dwaj inni generałowie. To kolejne dymisje wśród amerykańskich dowódców. Szczegóły zna Marek Wałkuski. Jest zapotrzebowanie na osoby wykonujące... Generał George jest absolwentem West Point. Służył przez kilkadziesiąt lat w siłach zbrojnych USA.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 Wracamy do kraju. Od dziś studenci prawa mogą zostać młodszym asystentem sędziego. Chętni muszą mieć ukończony trzeci rok jednolitych studiów prawniczych i posiadać status studenta. To dodatkowe ręce do pracy, bardzo potrzebne w sądach, tak mówi Polskiemu Radiu wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur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 asystenci będą mogli przyjrzeć się pracy nie tylko sędziów, ale także prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Studenci będą zatrudniani na czas określony, nie przekraczający 33 miesięcy. Po ukończeniu studiów z automatu awansują na asystenta sędziego. Wynagrodzenie młodszego asystenta to 6 tysięcy złotych brutto. Na koniec szczyt wyjazdów na święta. Policja ostrzega przed wzmożonym ruchem na głównych trasach i wylotówkach z dużych miast. Przyda się cierpliwość i czujność. O zgłaszanie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 Słońce poprzeplata się dziś z chmurami na północy, zachodzie i w centrum. IMGW prognozuje przelotny deszcz. Czy Wysoko w górach wciąż pruszy śnieg. Zimowe opony to konieczność. Temperatura maksymalna od 7 stopni na Pomorzu Zachodnim do 15 na Podkarpaciu. W większości regionów okolice 12 stopni. Poranek. Polskim Radio 24. Jak mówiłaś o lurze słońce poprzeplata się. Poprzeplata się z chmurami, no tak. Ty mówiłaś o tym, a ja myślałem o tym majonezie przeplatającym się z groszkiem i marchewką krojoną. Czuję, że sałatka zrobiona. Tak, tak. U mamunii zrobiona, więc nie mogę się doczekać. Smacznego. Czy można się pokłócić w Polsce o... Majonez można, czy można się pokłócić o jajka? Można, o wszystko się można w Polsce pokłócić, o to, że w Niemczech dzisiaj dzień wolny, a sałatka, którą tak uwielbiamy na świecie nazywa się rosyjska. Ciekawe czy politycy też się kłócą o majonez na przykład. No ja raz rozumiem, jak się jest posłem z Kielc, no to nie wypada. Sprawdźmy to, czy za chwilę można się pokłócić o wszystko nawet w okresie świątecznym. Naszym pierwszym gościem będzie przedstawiciel lewicy to za moment, ale jeszcze tylko powiem na początku, że mamy piątek i to jest Wielki Piątek, drodzy państwo, drugi dzień Triduum paschalnego, ale mamy też w kalendarzu świąt nietypowych dzień, Tęń a podobno tęcza łączy. Tak niektórzy mówią. Grzegorz Ślączek, zapraszam, to jest poranek Polskiego Radia 24, potrwa do 9. 24 Pytania. Rozmowa polityczna. Państwa i moim gościem jest poseł Lewicy Tomasz Trela. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu. Panie pośle, w polityce wśród polityków są już święta, czy nie? Jak ta atmosfera wygląda? Święta to tak naprawdę od jutra dla mnie osobiście, natomiast dzisiaj jeszcze w pracy nie wiem jak moje koleżanki i koledzy Byłem dziś, w tym tygodniu w Sejmie. Było trochę pustawo, ale to nie znaczy, że jak w Sejmie nie ma polityków, to nie są w swoich biurach poselskich, w swoich okręgach wyborczych. Natomiast ja tak naprawdę dzisiaj jeszcze, jeszcze w pracy, jeszcze spotkania z mieszkańcami na targowisku, bo mamy taką tradycję lewicową w Łodzi, że zawsze przed świętami Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia spotykamy się z mieszkańcami, częstujemy potrawami świątecznymi, więc dzisiaj jeszcze pracowicie. No i o czym będą Państwo dziś rozmawiać? O cenach paliw? Czy o tym, że prezydent tylko o, dwoje sędziów, yy, od dwójka sędziów przyjął ślubowanie? Ja myślę, że na targowisku głównie ceny, głównie ceny ceny, produktów, o cenach paliw, ale przychodzą też mieszkańcy ze swoimi indywidualnymi problemami. Część przychodzi po prostu, żeby poczęstować się świątecznymi potrawami, złożyć sobie życzenia. Rozmowy są na każdy temat. My jesteśmy odparci, jesteśmy do dyspozycji, jestem ja, są samorządowcy i wojewódcy i miejscy, więc jak są tylko lokalne problemy, umawiamy się na spotkania poświąteczne. Tak tak, tak, no, tak, tak tak, działamy, tak, tak działa lewica Błodzi, ale nie tylko w Łodzi. Panie pośle, dlaczego rząd zwleka z uruchomieniem planu B, jeśli chodzi o przyjęcie ślubowania od czworga sędziów, którzy nie zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego? No, dajemy, czy dawaliśmy szansę zachować się przyzwoicie Karolowi Nawrockiemu, ale od 13 marca Karol Nawrocki robi wszystko, żeby z tej szansy nie skorzystać zaprosił dwójkę. Nie wiadomo dlaczego dwójkę. Sam sobie zdecydował, sam sobie wybrał i odebrał ślubowanie. Myślę, że czas na zachowanie się przyzwoite się kończy i w przyszłym tygodniu powinny być rozstrzygnięcia, dlatego, że Sejm 13 marca podjął decyzję. Wybrał sześć osób do Trybunału Konstytucyjnego i z chwilą wyboru te osoby są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast czynnik. U prezydenta ma wyjątkowo dekoracyjny charakter, tylko prezydent udekorował dwie osoby, a czterech nie udekorował. W przyszłym tygodniu te rozstrzygnięcia to uruchomiony plan B, czyli czy liczy pan na to, że jeszcze prezydent nie wiem, wczoraj, jak usłyszałam w sejmie może przez święta przy wielkanocnym stole przemyśli sprawę i zaprosi pozostałą osobę do siebie. Nie wiem, czy Karol Nawrocki spędza święta z Jarosławem Kaczyńskim, bo mam wrażenie, że tylko Jarosław Kaczyński ma wpływ na Karola Nawrockiego, a znam... Domyślam się, jakie jest podejście w tej sprawie Jarosława Kaczyńskiego, więc na refleksję prezydencką nie liczę. Natomiast my jesteśmy legalistami, my jesteśmy ludźmi, którzy przestrzegają zasad i dobrych obyczajów, dlatego dawaliśmy szansę prezydentowi. No ale ten prezydent od 6 sierpnia robi wszystko, żeby zacząć go bagatelizować, lekceważyć i nie traktować poważnie. No, minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił kilka dni temu, już właśnie po tej uroczystości w Pałacu Prezydenckim, że możemy sobie wyobrazić taki scenariusz, że do stanu 15 sędziów w Trybunale Konstytucyjnym to przy takim ułożeniu Karol Nawrocki w Pałacu Prezydenckim rząd Donalda Tuska to my w ogóle nie dojdziemy. Ja w ogóle zachodzę w głowę, bo jak słuchałem pana ministra Boguckiego, to pan minister Bogucki próbuje wmówić całej Polsce, że 11 równa się 15. Od tym jestem już trochę zszokowany i wręcz porażony, że taka niekompetencja matematyczna dominuje w Pałacu Prezydenckim pełen skład Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z Konstytucją to 15 osób, a na razie jest 11, więc panie Bogucki 15 minus 11 to jest 4 i 4 brakuje. I to czy pan będzie zaklinał rzeczywistość, robił fikołki, stawał na głowie, to absolutnie się nie zmieni. Więc ja mam tutaj wiarę w to, że w przyszłym tygodniu dokończymy ten proces. Jeżeli prezydent w nim nie będzie chciał uczestniczyć, tylko i wyłącznie na swoją odpowiedzialność i za swoją decyzją. Panie Paśla, już wybrany jest konkretny plan B, czy jeszcze kilka wariantów leży na stole? Są różne warianty, ja też o tym publicznie mówiłem i nie tylko ja, czyli to jest uroczystość w obecności marszałka Sejmu w obecności Sejmu, w obecności Sejmu i Senatu, więc myślę, że te warianty są cały czas analizowane, weryfikowane, sprawdzane. Natomiast absolutnie nie możemy dopuścić do tego, że legalnie wybrani sędziowie, zgodnie z procedurą, zgodnie z prawem, nie mogą rozpocząć swojej pracy, dlatego, że panu Karolowi Nawrockiemu nazwisko tego, czy innego sędziego się nie podoba, a tego, czy innego bardziej się podoba. No to jest skrajna nieodpowiedzialność i skrajna niekompetencja, i powiem dalej, to jest łamanie konstytucji, a myślę, że Karol Nawrocki powinien zdawać sobie sprawę, co się dzieje, kiedy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej łamie konstytucję. Pani pośle, a jak praca w rządzie nad rozporządzeniem w sprawie wyroku NSA dotyczącego y, związków partnerskich? Tu chodzi właśnie o transkrypcję y, y, związków, które zostały y, zawarte poza granicami Polski. Nie rozmawiałem w tym tygodniu z panem premierem Gawkowskim, więc nie mam żadnych nowych informacji, bo wiem, że tutaj. Potknęły te ta rozmowy, tak, naprawdę pan... w martwym punkcie. Ministerstwo Cyfryzacji, cyfry... jedno MSW, a drugie. Dlatego nie rozmawiałem, więc nie wiem, na, jakiej, na jakim etapie są rozmowy pana premiera Gawkowskiego z panem ministrem Kierwińskim. Natomiast dla mnie osobiście sytuacja jest zero -jedynkowa. Takie rozporządzenie, takie działania powinny być wdrożone, bo jeżeli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 No ale no nie może być tak, że w moim przekonaniu, osobiście mówię w swoim, w swoim imieniu, nie może być tak, żeby respektować wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, to musi być specjalna ustawa, no bo tym sposobem doszlibyśmy do jakiejś pomieszania z poplątaniem. Byłyby wyroki niezawisłych sądów, które nie powinny być w żaden sposób kwestionowane, a po wyroku ktoś by chciał jeszcze prawo zmieniać, żeby ten wyrok wdrażać. No to żaden wyrok nie byłby wyrokiem ostatecznym w tym aspekcie. Więc to jest w moim, w moim przekonaniu Kwestia techniczna, żeby to y, usystematyzować, uspójnić, żeby wyroki były realizowane. Pani Paśla, czy sprawa z Pfizerem jest już, jest już e, przegrana? Czy jest szansa jeszcze na uratowanie tych 6 miliardów złotych kary, którą będziemy musieli zapłacić? No, wiem, że pan minister Domański dwoi się i troi, żeby po pierwsze zapłacić jak najmniej i mam nadzieję, że to się uda. Natomiast no, to, co zrobili ludzie Morawieckiego, Prawo i Sprawiedliwość, jak niefrasobliwie wyrzucali pieniądze publiczne, bo ja pamiętam ten czas, myśmy apelowali, żeby kupować szczepionki, ale mnie by do głowy nie przyszło, żeby ktoś kupił szczepionek dziesięć albo kilkanaście razy więcej niż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 kara 6 miliardów złotych. To są bardzo potężne pieniądze na, z naszego budżetu państwa. Za te pieniądze można byłoby zrobić wiele, wiele rzeczy, a w szczególności zasypywać dziurę w Narodowym Funduszu Zdrowia. Na opozycja tłumaczy, że to Komisja Europejska negocjowała tak naprawdę zakup szczepionek, a nie, a nie rząd. Ówczesnie. No tak, ale to no tak, ale to rozumiem, że Mateusz Morawiecki był ubezwłasnowolniony. On nie miał na to żadnego wpływu. On nie podpisywał żadnych dokumentów, żadnych umów. Nie rozmawiał z przedstawicielami Komisji Europejskiej. No naprawdę można próbować zrzucać wszystko na Komisję Europejską, na Niemców, na rząd koalicji 15 października, ale wtedy rządził Mateusz Morawiecki, rządził PiS. Wiemy, jaki był problem ze szczepionkami. Dążyliśmy do tego, żeby szczepionki mieć, ale nie dążyliśmy do tego, żeby szczepionki gdzieś się walały i za niewykorzystane szczepionki płacić się pieniądze, więc. Ja rozumiem opozycję, ale tutaj sytuacja jest w tym przypadku nie do obrony i Mateusz Morawiecki się z tego politycznie nie obroni. Minister Domański wczoraj na konferencji prasowej był bardzo zdenerwowany, mówił, że, że rząd dwoi się i troi, żeby znaleźć pieniądze na zdrowie właśnie, a tutaj 11 6 miliardów, 6, 11 miliardów tutaj, jeżeli chodzi o Państwową Inspekcję Pracy, 6 miliardów złotych e, właśnie przegrywamy. Dokładnie tak, to jest to, o czym powiedziałem. Oczywiście my będziemy negocjować, bo my się na nikogo obrażać nie będziemy, jeżeli chodzi o naszych potencjalnych partnerów. Być może można jakąś rekompensatę w postaci innych medykamentów zakupić. Tego nie wiem, bo, bo, bo w tym procesie nie uczestniczę. Natomiast na pewno, znając ministra Domańskiego, zrobi absolutnie wszystko, żeby zminimalizować tę karę i zminimalizować straty po stronie budżetu państwa. No znów musimy naprawiać to, co tam ci partacze Morawieckiego zepsuli. A skoro jesteśmy przy dużych pieniądzach, to 11 miliardów, o których już wspomniałam, to są pieniądze z KPO, które otrzymamy dzięki temu, że prezydent Karol Nawrocki podpisał wczoraj umowę o reformie Państwowej Inspekcji Pracy, a tak, reformie, która tak naprawdę przewiduje, że umowy śmieciowe będą zamieniane w umowy o pracę. Znaczy i to jest y, niesamowita y, sytuacja i niesamowity sukces y, Lewicy, bo to nasza inicjatywa legislacyjna, konkretnie pani minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, y, bo raz, to są pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, ale dwa, dla mnie osobiście jedno i drugie jest bardzo ważne, ale w tym przypadku walka z umowami śmieciowymi jest ważniejsza, bo to jest realna, pierwszy raz w historii naszego kraju, realna walka ze śmieciówkami. Nie będzie już tak, że ktoś, kto wykonuje czynności pracy powtarzalne, kto, kto ma swojego zwierzchnika kto wykonuje pracę w określonym czasie, jest zatrudniony na umowie śmieciowej. Jeżeli przyjdzie kontroler Państwowej Inspekcji Pracy, udowodni to, a sąd podtrzyma te dowody, pracodawca będzie zobowiązany przekształcić taką umowę śmieciową w umowę o pracę, a umowa o pracę daje zabezpieczenie, daje pewne bezpieczeństwo i takie wewnętrzne, i rodzinne, i w przypadkach trudnych można iść na zwolnienie, jest pełny wymiar urlopu po okresie czasie, Więc ci, którzy gadali o walce z umowami śmieciowymi, na gadaniu skończyli, a ci, którzy są w rządzie, realnie z tym walczą i to jest lewica. I właśnie po to lewica jest w rządzie, żeby rozwiązywać sprawy, które w Polsce prawica przez lata nie była w stanie rozwiązać. Sukces tym większy, że tak naprawdę prace nad tą stawą tak łatwe nie były. Nie były i ja przypominam sobie tych prawicowych mędrców, którzy wychodzili i mówili a premier Tusk pogrzebał reformę, wyrzucił ją do kosza. Okazuje się, że twarde konkretne rozmowy z naszymi koalicjantami przekonały koalicję obywatelską. Umo ustawa przeszła przez Sejm, przez Senat, ma podpis Karola Nawrockiego i tak naprawdę wejdzie w życie to wielka sprawa i myślę, że miliony Polek i Polaków. Mówię o milionach dlatego, że no przecież ci, którzy pracują na śmieciówkach mają też rodziny, mają też dzieci, mają też rodziców. Będą wdzięczni lewicy, będą wdzięczni koalicji 15 października, że realnie z tym walczymy. Chociaż prezydent minimalne zastrzeżenia miał, bo skierował w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego tę ustawę. Tak, natomiast podpis jest podpis i to jest najważniejsze. Dobrze, że czasami, rzadko, ale czasami Karol Nawrocki idzie po rozum do głowy i podpisuje dobre rzeczy, bo myślę, że w tym przypadku ci pracownicy, którzy każdego miesiąca mają nową umowę śmieciową, by mu tego nie zapomnieli. Już po tym blamarzu, jeżeli chodzi o wetowanie pieniędzy na obronność ponad 180 miliardów złotych, mam nadzieję, że jakieś takie odsucenie w Pałacu Prezydenckim też będzie. Prezydent zresztą w filmie zamieszczonym na stronie Kancelarii Prezydenta wczoraj uzasadniając właśnie dlaczego podpisał i dlaczego skierował w trybie kontroli następczej tę ustawę, tłumaczył też się z tego, że dużo wetuje, mówił, że więcej podpisuje niż wetuje. No wie pani, no ciężko byłoby sobie wyobrazić, żeby prezydent więcej wetował niż podpisywał, bo to mielibyśmy jakieś totalny... No ale to widać, państw, że jednak prezydentowi nie... to po głowie chodzi, że wetomatem jest nazywany czasami. A, i widzi pani, myślę, że prezydent Nawrocki zderza się z taką brutalną rzeczywistością, bo każda jego decyzja jest weryfikowana, oceniana i on też chyba widzi, że to poparcie po kilku miesiącach spadło poniżej 50% zaufania społecznego, a doskonale wiemy pani, ja i wszyscy, którzy nas słuchają, że prezydenci, co do zasady, cieszyli się zawsze największym zaufaniem społecznym, bo to była taka funkcja, która raczej obywatelom się podobała i rola prezydenta niż nie podobała. Tutaj, Karol, Nawrocki po kilku miesiącach już jednak sporo y, traci. Mam nadzieję, że weto y, nie będzie nadużywane, bo na razie 29, o ile pamiętam, ustaw zawetowanych. To jest absolutny rekord, patrząc na czas, który Karol Nawrocki jest w Pałacu Prezydenckim. Mam nadzieję, że po tym nie najlepszym początku będzie już trochę lepiej, przynajmniej jeżeli chodzi o e, ustawy, dlatego że ja postawy i zmiany postawy Karola Nawrockiego to się nie spodziewam na lepszą. Panie pośle, to już nazwisko padło dzisiaj, Mateusz Morawiecki. Czy były premier szuka nowego miejsca dla siebie na scenie politycznej? No, oczywiście, że tak, dlatego że Mateusz Morawiecki jest nienawidzony przez frakcję w Prawie i Sprawiedliwości. Oni go tam wręcz chronicznie nie cierpią. O nich drażni, o nich denerwuje i tych maślarzy denerwuje i tych ziobrystów denerwuje, dlatego, że robi swoją robotę, ma swoją grupę ludzi w parlamencie, w europarlamencie i robią absolutnie wszystko, żeby go z PiSu wypchnąć. Boją się go wyrzucić, więc chcą go wypchnąć. A wie Pani, jeżeli zawiesza się w prawach członka jednego z najbliższych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 Mateusz Morawiecki ma bardzo trudny czas i myślę, że będzie miał przed sobą decyzję. Albo jestem potulny i e, siedzę cicho w pisie, albo próbuję e, wyjść na niepodległość, czyli poza pisem muszę tworzyć coś nowego. Ciekawy czas zatem w Policce. Z wszystkiego najlepszego, e, e, panie pośle, na święta. Najlepsze życzenia. Najlepsze życzenia też dla Łodzian i tych, których pan spotka dziś na targowisku. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, Wesołych świąt Wielkiej nocy dla wszystkich państwa. Dziękujemy. 24 pytania, rozmowa polityczna. Pan poseł to pewnie dzisiaj na Piotrkowskiej, trochę zazdroszczę, bo to ładna ulica. 24 minuty po siódmej. Wegląd prasy. No i się to kopałem. Nie tam, że inwestorzy ostrzegają, nie tam, że cyberbezpieczeństwa i wyzwania dla firm. To była wyborcza i Rzeczpospolita. E, pięć ważnych rozmów na Wielkanoc. E, fakt, fakt, drodzy państwo. Który majonez jest najlepszy? Proszę bardzo. Otwieramy. Jest, otwieramy. Na pierwszym miejscu. Nie będę państwu podawał, który nie napodam. No, Majonez kielecki na pierwszym miejscu. Tutaj redaktor faktu przetestował sam, ale może się oczywiście z nim nie zgadzać na swojej skórze i języku. I napisał tak, że jest niezbyt gęsty, a delikatnie kremowy, o delikatnie kremowym odcieniu i zdecydowanie kwaskowym i wycofanym, jajecz, wyczuwalnym jajecz, jajecznym smaku. Ja tam, tam samocet czuję. No ale proszę bardzo, drugi majonez dekoracyjny, czyli winiary, yy, przypadł nam do gustu przez swój najbardziej zbilansowany smak, nie za kwaśny, ale jednocześnie dość wyrazisty. I tu jest jeszcze cała lista majonezów. Nie będę Państwu czytał, bo to tak, ale nie odbierał tej przyjemności yy, testowania i próbowania, ale na przykład jeden, który też uważam za całkiem dobry, został o, o, opisany jako dość rzadki, o białej barwie, mdławy w smaku. Inny z kolei jest bardzo gęsty, biały, mało wyrazisty, prawie bez smaku. Jest też delikatny, Kwaskowy o żółtawym odcieniu, e, gęsty, biały, ale w smaku zbyt mdławy, więc. Tak. Wielki test majonezów dzisiaj w fakcie. A na pierwszej stronie faktu jest prezydent Andrzej Duda. Były prezydent. Skoro świt zawitał w domu e, z pięknym bukietem, była ważna okazja. Kwiatki dla Agatki. Z jakiej to okazji, to przeczytają Państwo w fakcie. A jak już jesteśmy przy te, tego rodzaju gazetach, to jeszcze Super Express tutaj jest. Też w Super Expressie. Gessler szuka ratunku. Gwiazda kuchennych rewolucji niemal umiera z bólu. Na ten temat też Państwo e, przeczytają. A w środku jest o tym, jak Mencen wystraszył się czarnka. E, polityczna ofensywa lidera Konfederacji. E, jest też o świątecznych cenach benzyny. Jest takie obstawianie ile one będą mm, kosztować, ile będzie wynosić ta cena świąteczna. No i, i właściwie to tyle. Jest coś o świętach. Jest pomysł nadania e, z jajek i szynki i mm, ciast. Hmm, no dobrze, to gdyby ktoś chciał, to w e, Superekspresie, a te, ta, ta polityka, którą Państwu polecam, e, to jest taka polityka bez polityki, mi powiedział, to w Polsce metropolii warszawskiej, bardzo ciekawy artykuł, e, ciekawa rozmowa właściwie, to jest rozmowa z panią e, marszałkinią Senatu, e, Małgorzata taki mówi tak, w tej chwili, w naszym codziennym życiu jest za dużo polityki. I to piękne słowa na święta, za dużo polityki. Reklama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 Minęła 7.30. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Donald Trump grozi Iranowi zniszczeniem elektrowni i mostów. Na platformie True Social napisał, że irańskie władze wiedzą, co mają robić i musi to być zrobione szybko. Inaczej USA zaatakują to, co w Iranie pozostało. We wczorajszym ataku na most autostradowy B1 w irańskim mieście Karach zginęło 8 osób, a 95 zostało rannych. Szef MSZ-u Iranu Abbas Arakci, napisał w serwisie X że atakowanie obiektów cywilnych, w tym niedokończonych mostów, nie zmusi reńczyków do poddania się. Zapowiedział, że każdy most i budynek zostaną odbudowane. Teraz kadrowy rozłam w pis W prawach członka partii zawieszony został Krzysztof Szczucki. Jak sam mówi, nie zna powodów tej decyzji. Według ustaleń Polskiej Agencji Prasowej powodem była, tu cytat, próba kuluarowego układania się z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem i koalicją rządzącą. W odpowiedzi Szczucki radzi kolegom z PiS-u, by zajęli się czymś wiarygodniejszym. Na wyjaśnienie sprawy liczy poseł pis Andrzej Śliwka. Tak komentuje zawieszenie kolegi. To jest decyzja władz, decyzja pana prezesa Kaczyńskiego. Myślę, że ta sprawa pewnie zostanie wyjaśniona. Zdaniem Pawła Bliźniuka z Koalicji Obywatelskiej Szczucki został zawieszony za mówienie prawdy na temat wyboru nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Poseł Szczucki był zwolennikiem ich zaprzysiężenia. Dla niego ważniejsze jest bycie prawnikiem i bycie uczciwym z literą prawa niż przekazywanie tego partyjnego bełkotu PiSu. No i zdecydował, no i też jest konsekwencja. W PiSie toczy się obecnie postępowanie dyscyplinarne. Przed nami szczyt wyjazdów na święta. Bezpieczeństwa na drogach będzie pilnować nawet 5 tysięcy funkcjonariuszy. Mundurowi sprawdzą prędkość, stan techniczny pojazdów, a także trzeźwość kierowców. O zdjęcie nogi z gazu apeluje Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Nie śpieszyć się, jechać rozważnie, bo na tych drogach na pewno ruch e, zwiększony. I to nie tylko pojazdów, ale także pieszych. Poza bezpieczeństwem kierowców interesują ceny paliw. Dziś kierowcy za litr 95 płacą nie więcej niż 6 ,19 zł 19 groszy za 98,6,80 6,80, a za diesla 7,64 to taniej niż wczoraj. Ceny ustala, przypomnę, z dnia na dzień minister energii, a dziś dowiemy się, ile zapłacimy za paliwo w czasie świąt wielkanocnych. Kościół katolicki rozpoczął triduum paschalne. Papież Leon XIV odprawił w bazylice św. Jana mszę wieczerzy pańskiej. W jej trakcie papież symbolicznie obmył nogi dwunastu kapłanom, nawiązując do gestu Jezusa wobec apostołów. W obliczu ludzkości rzuconej na kolana z powodu wielu przykładów brutalności. Uklęknijmy zatem i my, jako bracia i siostry uciśnionych. To pierwsza wielka noc w Rzymie pod przewodnictwem Nowego Papieża. Dziś Leon XIV weźmie udział w Drodze Krzyżowej w rzymskim Koloseum. No to pogodzie słów kilka. Najchłodniej w Jeleniej Górze i Łodzi minus 3 stopnie w tej chwili o 7 było, a plus 7 w Słubicach, to przy granicy z Niemcami. Jak wygląda temperatura odczuwalna? Proszę bardzo, Jelenia Góra minus 4, Słubice plus 5. E, to też odczyty z godziny 7. A jak to będzie wyglądało w ciągu dnia? Od 6-11 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich do 12-15 na pozostałym obszarze kraju. Ale ale niebo będzie zachmurzone. I te zachmurzenia będą większe, mniejsze, przejaśnienia, rozpogodzenia, to wszystko się dzisiaj będzie pojawiać. Pojawiać się może też, mogą się też przelotne opady deszczu, głównie na północy, zachodzie i w centrum kraju, a na Podhalu um, okresami słabe opady deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach to tylko śnieg, więc zima tam jeszcze się schroniła przed wiosną. Za 26 8. Powrócił Rafał Bała, witaj. Witam Cię, obiecałem Formułę 1, więc chciałem... 6,19 za litr benzyny. O, no widzisz, chciałem Cię zapytać, e, chciałem Cię zapytać, czy siedziałeś kiedyś w bolidzie Formuły 1? Nie, ale byłem bardzo blisko. Kiedyś o. był taki e, pokaz dawno, dawno temu tak, na tak. lotnisku w Modlinie. Jeszcze Były. tam nie było lotniska, tylko był, był, był, można było pojeździć, więc tam był taki, taki przejazd w Formuły Czasami 1. Czasami takie tak. atrapy są wystawione w różnych centrach handlowych i, i nawet w centrum handlowym pod Warszawą, gdzie mieszka jest jest coś takiego, ale. nie niecałowa tam była prawdziwa. Tam była prawdziwa, tak nawet nie, jeździli, wiecie, więc to, tak, strasznie tak, głośno tak. to. Nawet no i, nie sądziłem, że to tak, takie głośno, ale to faktycznie jest głośno. No i tak, sezon się rozkręca, mamy za sobą trzy wyścigi. Oczywiście ogromne kontrowersje. Dlaczego? Dlatego, że organizatorzy zdecydowali, że żeby zmniejszyć te wydatki na benzynę, paliwo, wiadomo, oszczędności, eko i tak dalej, no to nie zrobią od razu formuły elektrycznej z elektrycznymi silnikami, no bo to by zupełnie zabożyło rywalizację, ale wprowadzili tak takie obostrzenie pół na pół, czyli połowę tej energii z, z, z paliwa, prawda, to co było do tej pory, a połowę energii elektrycznej. Czyli że hybryda. Dokładnie, czyli jeździ Formuła 1 hybrydami. Oczywiście to jest utrudnienie ogromne dla kierowców, bo ta energia się wytraca, okazuje się, że na, kiedy oni tak mocno no, dociskają, prawda, że ta prędkość jest ogromna, to na tych długich prostych na torach, na ostatnich kilkuset metrach brakuje im już tej prędkości i te bolidy automatycznie tak jakby same hamowały, Prawda? No to jest bardzo niebezpieczne Coraz więcej jest wypadków Na torach Formuły 1 No i teraz mamy przerwę, bo wiemy, że na Bliskim Wschodzie Miały być teraz wyścigi w Bahrajnie, A w Abu Zabi, no to zostały przełożone, odwołane I te tygodnie chcą organizatorzy Wykorzystać na spotkania z, z szefami ekip i z producentami silników Żeby się zastanowić Co tutaj dalej robić, no bo wprowadzili taki przepis Okazuje się, że on jest nieskuteczny Tylko właściwie dwaj kierowcy Russell i Antonelli, ten niesamowity 19-latek, który prowadzi teraz Formułę Formuła 1. Oni się do tego przyzwyczaili i zaadoptowali. Natomiast no, pozostali kierowcy mocno narzekają. To jest ogromna krytyka. Takie liczby, 305 km około ma jeden wyścig. No wiadomo, że w Monako to jest wyścig uliczny, więc tam około 260 km e, 45 litrów na 100 km pali bolid. Wow. Myślałem, że więcej, ale bo czołg więcej chyba, ale to nie. Trochę inne gabaryty. A po 6,19 policzmy. Tak, ale nie. Litr, litr kosztuje. Kosztuje, e, około litr kosztuje e, około 10 złotych zł. Czyli tam, tam nie ma tej obniżki tak 150 litrów, e, 150 litrów na taki wyścig e, czyli e, no, około 15 tysięcy złotych e, jeden bolid e, przepala w trakcie takiego wyścigu a jeśli mamy 22 bolidy no to łatwo, łatwo obliczyć koszta że koszta są koszta e, dla całych dla wszystkich ekip na taki wyścig to jest około 350 tysięcy złotych za samo paliwo także nie mhm. samo te koszty. No i w to też tutaj chcieli zmniejszyć to i wiadomo, że, że też dla środowiska to skuteczniejsze, no i te silniki elektryczne. Ale, no jak widzimy, to nie spełnia żeby... swoich wymaganych... No, no nie, nie ma oczekiwanych efektów. Żeby się nie skończyło, nie. że będą się ścigać e, elektrykami na automatach. Ojej, to to rzecz... no to, to zupełnie, to, to, to, to co pamiętamy, no bo jednak formuła 1 to także tradycja. E, przechodzimy z tej formuły Jeden do formuły takiej tenisowej, bo Iga Świątek to rzeczywiście jest, można powiedzieć, bolid formuły jeden na kortach tenisowych. I no też i na dopolaczach ciągle, chce się, chce, się, <śmiech> chce się jeszcze bardziej rozpędzić. No tutaj tej prędkości nie chce wytracać, chociaż ostatnio wytraciła niestety. No i dlatego zmiana trenera, to co mówiłem już godzinę temu, francyjski rocz, to jest Katalończyk, który dołączył do jej sztabu, wcześniej współtworzył sukcesy Rafaela Nadala. No to posłuchajmy kolejnego szkoleniowca polskiego, e, Michała Gawłowskiego.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 troszeczkę liczę, że gdzieś on tam swoją osobą będzie mógł to wesprzeć. Myślę, że dla Igi to byłoby też mega, mega cenne. No i czekamy na ten sezon na, na wierzchni cyglanej. Przypominamy, to się już rozpoczyna i zobaczymy, czy lada dzień zobaczymy Ige Świątek na tej liście startowej turnieju w Stuttgarcie. Tam dwa razy wygrywała no i e, pokonywała w finale Arina Sabalenkę. GKS Katowice przegrał z GKS-em Tychy 0-1. To już hokej na lodzie. To rywalizacja finałowa. Obrońca Tysza, Nola Bizacki jest zadowolony z przebiegu rywalizacji. Na pewno był to dobry mecz w naszym wykonaniu. Od pierwszych minut zagraliśmy mądry, dojrzały hokej. Te pierwsze zmiany wyglądały troszkę chaotycznie z naszej strony, ale mieliśmy założenie, żeby trzeć bramkę, żeby ten mecz ustawić pod nasze dyktando. No ale to rywalizacja finałowa e, trwa do czterech zwycięstw, czyli jeszcze dwa zwycięstwa muszą oddać, odnieść Tyszani. I na koniec piłka nożna, bo wiadomo, że mundial się zbliżamy, w tym mundialu nie zagramy, ale także Mistrzostwa Europy za, za dwa lata. Później kolejne, 32 rok e, tutaj Włochy miały organizować wraz z Turcją. No i okazuje się, że UEFA ma ogromne pretensje do e, Italii za m, właśnie te kwestie organizacyjne. Bo tamte stadiony, to rzeczywiście są już takie stadiony wiek wiekowe. Ja byłem chyba dwa czy trzy lata temu na na Stadionie Olimpijskim w Rzymie, no to to, co tam zobaczyłem, nie tylko na stadionie, ale i krzesełka, ale i te korytarze, szatnie, to wszystko. Pamiętałem że... Nerona. No to po prostu, to w ogóle nie remontowano od 40 lat. No i te nasze stadiony, które my mamy, to w ogóle... Ale wiesz, dlaczego kosmos? w Łosie są w 32? Bo to jest jedyna szansa, żebyś na mundial dostali. Żeby się na mundial. O, to jest bardzo dobra informacja. Bo ostatnio im się nie wiedzie. Ostatnio kilka razy odpadali. No, niestety, my graliśmy, ale niestety tym razem odpadamy, zobaczymy. No, byśmy zagrali w tych Mistrzostwach Europy. 2032. Na razie nie ma niebezpieczeństwa, że Włochom te mistrzostwa zabiorą, ale no jest poważna, na razie żółta kartka, może być nawet czerwona wkrótce, mhm. jeśli nie poprawią stanu tych stadionów. Dobrze. E, ty Jadasz majonez? Zdarza mi się, ale nie jestem jakimś smakoszem Aha, jakim. okej, okay. no, bo chciałem zapytać mhm. Po której stronie jesteś, bo dzisiaj fakt Dzisiaj zobacz, przygotował taki wielki test Ale mam, test, test mam mój, powiedzieć masz nazwę, tak? Mam nie, powiedzieć, no, nazwę, nie. który jesteś Tim, który ci bardziej smakuje Bo jest wielka wojna majonezowa w Polsce Nie, no więc. to ja jednak tutaj z tego Ten jedynka, tak Że tak, Kielecki tenka, tak. No bo to ja jestem z Radomskiego Ale, ja. okay. ale nie mamy nie mam jakiegoś konfliktu Tam z Kielecki, Wybaczamy. Więc, no. Moja dzisiejsza wydawczyni Justyna też Tim Kielecki A ja zdecydowanie Tim Winiary, więc tak No, no dobrze, smacznego, wesołych świąt, dziękuję tak, o sporcie. A teraz 18 minut pozostało do godziny 8, i z nami ksiądz Grzegorz Kurp, radca prowincjonalny Zgromadzenia Palotynów. Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. E, oczywiście to nie są święta o majonezie, taka a propos, bo sobie rozmawiamy tutaj, śmieszkujemy o poranku. To są bardzo ważne święta. E, ciągle jest w Kościele nie tylko w Kościele debata o wyższości jednych świąt nad drugimi. E, jedni twierdzą, że Boże Narodzenie fajniejsze, bo i atmosfera, i biało, no, ci w Zakopanem to mają biało do tej pory, ale jednak dla religii, dla osób wierzących ten e, Wielki Tydzień i Triduum Paschalne, które trwa, dzisiaj mamy Wielki Piątek, jest bardzo, bardzo ważną sprawą. Nie mylę się, prawda? Ha <laughs> Nie, ja zupełnie. W Kościele też ma jakiegoś specjalnie sporu na temat wyższości świąt. Jedno i drugie są uroczystością, jedno bez drugie nie istnieją właściwie. Natomiast w tytułu paschalnym, które rozpoczęliśmy wczoraj, trwamy dzisiaj i właściwie trwamy w takiej jednej liturgii. Wczoraj, jeżeli byliśmy w Kościele, to mogliśmy zauważyć, że nie było błogosławieństwa na koniec. Czytajmy, to na na, ta liturgia się nie zakończyła. Dzisiaj też nie rozpocznie się od znaku krzyża i nie zakończy się żadnym błogosławieństwem. Będzie aż do liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę, na koniec Wielkiej Soboty. To jest jedna wielka liturgia, w której jest przeżywamy, opowiadamy o tym, co Bóg uczynił człowiekowi, czyli, że oddał za nas swoje życie, co więcej, zmartwychwstał. Wiara to jest taki element naszego życia, którą niektórzy twierdzą, że albo się posiada, albo się nie posiada, ale ja też jestem wśród tych, którzy twierdzą, że można tracić albo można nabywać tę wiarę, albo tak troszkę jej mniej lub więcej mieć. Czy okres świąt, a właściwie istota świąt Wielkiej Nocy to jest taki czas, żeby sobie przypomnieć o pewnych rzeczach? Każdy moment jest dobry, żeby sobie przypomnieć y, o ważnych rzeczach w naszym życiu, i wiele osób przypomina sobie poprzez rok liturgiczny w czasie świąt, y, wtedy, kiedy, nie wiem, w, w czasie Bożego Narodzenia y, musi zasiąść słów wigilijnego i nagle budzi się dużo emocji związanych z tym, że nie do końca dobrze żyjemy z innymi ludźmi i trudno nam spojrzeć w oczy. W czasie świąt wielkanocnej dotykamy takich spraw, które trudno się komercjalizuje, a mianowicie śmierci naszej skończonej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 A to jest trochę tak, to co ksiądz powiedział o tej niekomercyjności, że dlatego może niektórzy bardziej wolą Boże Narodzenie, bo tam i prezenty, i choinka, i taka anturaż cały jest ładniejszy, kolorowy, i świecący, a z Wielkanocą to tylko jajeczko, no zajączka próbowali doszczepić i baranka. No właśnie te komercjalizacji są dość dużo banalizacji takiej, prawda? Wiele rzeczy że banalizacji w naszym życiu są takie głupie, ale ja myślę, że właśnie na tym polegają takie święta i one są na... I liczba w tym też tkwi, żeby jednak od głupoty trochę się odwolnić, uwolnić tej, tej codziennej, tej płynącej z głośników, z ekranów i żeby popatrzeć głębiej inaczej. Sięgam do dzisiejszego wydania Polska Metropolia Warszawska. Tu jest wywiad z panią marszałkinią Senatu i ona powiedziała takie zdanie. W tej chwili w naszym codziennym życiu jest za dużo polityki. Odłożyć politykę przy świątecznym stole? W ogóle do niej nie sięgać? Nie tylko przy świątecznym stole. Myślę, że jest to. Dobrze, że może mówić to polityk również. To, że to zainteresowanie polityką oczywiście jest ważne, ale u nas jest coś patologiczne. Chyba w ogóle w całym świecie jest patologiczne. Nie jestem specjalistą, żeby się wypowiadać na ten temat, ale może widzę też to po konfesjonale, po jak wiele, po po, po, po, po debacie w, na, na, w, w mediach jak wiele złego wyrządza w tej sferze emocjonalnej i też poznawczej, intelektualnej człowiekowi to, co nam serwuje ten teatr polityczny, to show, to jest to film przecież, prawda, emocjonalnym który łatwo trailer, się albo horror czasem. Horror, trailer, komedia, zależy kto co woli, o czym to jest, decyduje też widz i jego sfera emocjonalna, ale zdecydowanie to może apel też mielibyśmy do polityków, żeby przestali nam dawać powody do, do, i wciągali w takie właśnie takie rozkołysanie, rozchwianie emocjonalne, bo to od nich też zależy. Ja mam taki apel, żeby politycy w czasie Wielkanocy byli jak króliczki Wielkanocy, tylko nikt ich nie będzie szukał. Niech znikną na chwilę. Natomiast chciałbym jeszcze dopytać o święta, jako czas no, takiego trochę wypoczynku, odpoczynku, zwolnienia, spowolnienia całości tego świata, w którym żyjemy i pędzimy codziennie. Jak już są te święta, bo są, już się zaczęły, prawda? Już tak. świętujemy. To jak najlepiej i najwięcej z nich wyciągnąć i w którym kierunku iść? Co, czemu te święta miałyby służyć? Nam wierzącym, ale też niewierzącym? No, a dla, dla osób niewierzących wszystkie te święta wchodzą, wchodzą w jakąś atmosferę przynajmniej niektórzy w, w atmosferę takiej przeżywania kulturowego powiedzmy świąt czy to Bożego Narodzenia czy w tej chwili właśnie Wielkanocnych jest to na pewno dla, dla wielu wielu z osób czas zatrzymania się takiej właśnie może spotkania rodzinnego i zobaczenia z innej perspektywy swojej swojej codzienności. No, to też trzeba sobie na to pozwolić. powiedzę sobie szczerze szczerze że, że to nie jest tak że to samo przyjdzie poleje się na człowieka jak woda z butelki tylko że trzeba też w to włożyć pewien wysiłek może odbudowania też relacji. Może też nie karmienia się takim lękiem strachem który nam nieustannie towarzyszy teraz na wielu poziomach jest taki lęk globalny jakiś geopolityczny nazwijmy to lęk o, o swoją przyszłość o, o, o przyszłość wiem, swojej rodziny pracy, bardzo zdrowia, bardzo wiele tych lęków nam na co dzień towarzyszy i czasami też przebywanie z innymi, spotkanie z innymi potrafi obniżyć ten, ten poziom lęku, potrafi go jakoś sparametryzować odpowiednio, nadać mu właściwy kształt. Myślę, że jest to też dobry moment na to, żeby w tych spotkaniach z bliskimi, z których gdzieś tam nie, nie, nie na co dzień przebywamy, żeby podjąć takie tematy, które, będą, które nam przynoszą, jak Mówimy o życiu duchowym korzyść duchową również, nieprzygnębienie, nie. Czyli smyta, być miłym nie nie po prostu korzyść duchową. No, to miłym to może to też jest to dobre słowo i myślę dobrze zrozumiałe. Rzeczliwym przede wszystkim, o, bo to, deficyt, to deficyt, życzliwości, deficyt życzliwości jest porażający wprost. I, i, i to jest to, co, co, co myślę moglibyśmy sobie wziąć do serca od dzisiaj na całe życie. A symbolika, przywiązywać wagę do, do symboliki poszczególnych elementów tak, świąt? Sy oczywiście symbole są bardzo ważne. Jesteśmy ludźmi, którzy żyjemy w świecie symboli, znaczeń. E, walka również jakaś między ludźmi dokonuje się na poziomie symbolicznym przecież. E, to, to nie jest, że często może być, że Ach, to ty, ty, tylko symbol. No, czasami tak jest, że nie, oczywiście nie możemy przy. E, symbol nie może, czy, czy też pewne elementy, wystroju symboliki nie mogą przeważać nad treścią tego, co symbolizują, bo one są tylko symbolem, ale tak naprawdę pielęgnujmy symbole, pielęgnujmy tradycje, ponieważ one, one, one nas tworzą. To jest taki nasz twardy dysk, na który nagrywany, na, nagrywa się nasze, nasze, nasza duchowość, nasze przeżywanie codzienności, nasze rozumienie świata, nasz stosunek do, do, do świata, do innych. To jest bardzo ważne. Nie, nie, nie, nie zostawiaj my tego tak lekko ponieważ to nas pisze troszeczkę również i my też to piszemy No to życzliwych przede wszystkim tych świąt życzymy również wszystkiego dobrego i spokoju Ksiąd, Ksiądz Grzegorz Kurp z zgromadzenia Palotynów. bardzo dziękuję za spotkanie Zdrowiem Seldo, Magazyn Gospodarczy My to w umiemy tak od sakrum do profanum od razu, czyli do pieniędzy. Tak. Justyna Golonko, witaj. Dzień dobry. Jestem, usłyszałam na korytarzu. Tak, że pytamy od o majonez? Sportu, Jesteś że, team się majonezowy? Jaki? Ja jestem chrzanowy w ogóle, wiesz? Chrzan, chrzan? Tak, po prostu. Cudownie, ty wywracasz stolik i mówisz... Tak, poproszę chrzan. chrzan. Poproszę ja chrzan. Tak, ale ja nawet cenowo powiem ci, że tak? chrzan, no bo dlaczego miałabym nie powiedzieć. Majonez zdrożał o 6% rok do roku, taka jest sytuacja, jeśli chodzi o taki średni. Mhm. 12 zł za słoik, jestem tak przygotowana. E, półlitrowy, ale jeśli chodzi o szan, wzrosty o 30%, mój rok. Uuu, to na bogato w tym roku będzie z Na krzanem. bogato. Na Dzięki bogato Bogu nie to jemy jest... go tak bardzo dużo. Więcej jemy jednak majonezu. Tak, no dobrze, to y, kończymy temat majonezowy, ale o pieniądzach i świętach, tak? Tak, Coś o tam? też będziemy mówić, mhm. tak? I o wyjazdach, o tym wszystkim, ale zaczynamy od Państwowej Inspekcji Pracy, bo ustawa została podpisana. Prezydent Karol Nawrocki skierował ją jednak do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli y, następczej. Cały czas mam po Ważne wątpliwości co do części przepisów, zwłaszcza tych, które przyznają bardzo szerokie uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy wobec przedsiębiorców. Tak oświadczył prezydent. Główny inspektor pracy Marcin Stenecki powiedział jednak, że on nie podziela tych obaw prezydenta i podkreślił, że ustawa daje inspekcji instrumenty pozwalające na sprawniejsze działanie. Po pierwsze wymiana danych Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Krajową Administracją Skarbową spowoduje, że będziemy mieli lepsze rozeznanie na rynku.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 Teraz o dużej zmianie dla przedsiębiorców powiemy, bo są nowe obowiązki dla kilkudziesięciu tysięcy przedsiębiorstw. One są wprowadzone przez nowelizację ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Chodzi m.in. o zapewnienie ciągłości dostaw produktów i usług oraz ocenianie ryzyka wystąpienia ataków hakerów. Przepisy, które dziś wchodzą w życie, to odpowiedź rządu na coraz większe zagrożenia ze strony Rosji i Białorusi. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że rozwiązania wpłyną na nowe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 Najniższe ceny paliw w Europie są w Polsce, tak ogłosił premier Donald Tusk. Jak podkreślił w nagraniu opublikowanym na platformie X, to efekt wprowadzenia rządowego pakietu CPN, czyli paliwa, ceny paliwa niżej. To obniżka podatku VAT i akcyzy na paliwa oraz wprowadzenie maksymalnych cen detalicznych. Według premiera dzięki tym rozwiązaniom Polska ma najniższe ceny paliw wśród państw europejskich.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 Nie udajemy, że my to nagraliśmy, przecież tak jak powiedzieliśmy, bo my byśmy takie muzyczki Muzyczka sobie. Cepenu, no. Tak byśmy sobie <grafy> nie podłożyli. Z najnowszego obwieszczenia jeszcze powie ministra energii, wynika, przypomnę, bo na pewno na Antenie było nieraz, dziś litr benzyny 95 będzie kosztował nie więcej niż 6,19 groszy, benzyna 98 to cena 6,80 groszy, a oleju napędowego 7,64 grosze. Coraz więcej osób właśnie na te święta wyjeżdża i traktuje to jako okazję do takiego krótkiego wyjazdu, że można sobie e, wyjechać. Ale co ciekawe, można wyjechać do hotelu z rodziną. Nie, nie wiem, się masz takie... Ja też wyjeżdżam, ale do mamy. No do, do, do mamy, to za to nie zapłacisz, co? bo ja ci zaraz powiem. To wiesz co? To będziesz wiedział, ile zaoszczędziłeś przy No tym dawaj, może? ile w tym hotelu? No to sporo. O tym powie Katarzyna Turosińska, rzecznik Polskiej Izby Turystyki. Będziesz wiedział, ile masz w kieszeni po świętach.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 Standardowy pakiet świąteczny, czyli 2-3 noce z wyżywieniem, to dziś najczęściej koszt od około 700 do 1,5 tysiąca złotych za osobę. Natomiast w hotelach wyższej klasy czy obiektach spa ceny sięgają nawet 1600 do 2000 zł za pobyt. Zaoszczędzone? Uuu, ile no bo... majonezu za to kupię? Ja rozumiem, no bo to przecież taki hotel wyższej klasy u mamy, nie? No tak, ten no, nie to najlepszy. Tak. I, I wiesz, powiem, że All Inclusive. Naprawdę? O, no, też o, tak, tak myślę. Ja sprawdziłam, jakie są te ceny pakietów na Podla tak przypadkowo zupełnie mhm. pojawiłam się na Podlasiu. W regionie Puszczy Białowieskiej większość hoteli ma taką świąteczną ofertę i co ciekawe ona właściwie jest już w pełnym obłożeniu. Tak mówi Marek Czarny, właściciel jednego z hoteli w Białowieży. E, na dwa dni przed Wielkanocą ma sprzedanych 90% miejsc noclegowych i liczba chętnych na takie święta poza domem z roku na rok rośnie.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 No taki seans są nowe sobie u możesz też zrobić. Uh -huh, uh -huh. I troszkę mniej też zapłacisz. Wiesz, moja mama ma wannę, a w dzisiejszych czasach to mówisz, ohohohohoho. Tak, tak, taka kąpiel Będzie soli. spa. Będzie spa. Rośnie też popularność cateringu świątecznego. Na to też stawiamy, żeby się po prostu nie przepracować, nie zarobić na te święta. Taki catering cieszy się dużą popularnością. Do mnie na przykład barszcz biały już jest przygotowany w warzywniaczku. 35 zł za litr, bo ja te ceny sprawdziłam, ile to kosztuje. Jarosław Uściński, szef jednej z warszawskich restauracji wskazuje, że ceny cateringu one są bardzo różne. Wszystko zależy od wielkości miasta i regionu.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 Śledź pod pierzynką, buraczek, ziemniak, jajko, 56 zł za kilogram. No. no i znowu sobie możesz wyliczyć, jak bardzo jesteś do przodu na tych świętach u mamy. Mm -hmm. I ten pasztet jednak, maminy to zupełnie inny pasztet. No, oczywiście, nie. Takiego, tak. takiego nie zjemy nigdzie indziej. Średnio taki Katerin kosztuje 200 zł na osobę, na święta. Policzyła to wszystko Justyna Golonka, tak, która było. życzy Państwu wesołych świąt. Dziękuję. I, i żeby nie najdroższych tak były też. Tak, o i tak, bardzo. Tego życzę.